Pamiątka trzecia, czyli pajęczyna. Detektyw Pozytywka z niepokojem wertował kalendarz. Raz, dwa, trzy. Tak, to już trzy tygodnie spokoju. W ciągu ostatnich trzech tygodni nie wydarzyło się nic, co mogłoby choć w małym stopniu zakłócić harmonijne życie mieszkańców kamienicy. Nikt się z nikim nie pokłócił, nikt nikomu nie zatrzasnął drzwi przed samym nosem, nikt nie potknął się o ustawioną w niewłaściwym miejscu miotłę. Nikt nie narzekał, że Dominik gra na podwórku w piłkę, a Zuzia rysuje kredą przeraźliwe bohomazy. Wszyscy byli dla siebie mili, grzeczni i nawet pani Majewska uśmiechała się częściej niż zwykle. Z czego więc wypływał niepokój detektywa Pozytywki? Z doświadczenia. Detektyw Pozytywka doskonale wiedział, że spokój nie może trwać wiecznie. A im dłużej trwa, tym gwałtowniejsza będzie burza, która go zakłóci. Stąd właśnie towarzyszące detektywowi Pozytywce uczucie narastającego podenerwowania. Zagryzając wargi, odhaczał w kalendarzu kolejny spokojny dzień, a potem zerkał z nadzieją na drzwi swojej agencji, marząc, aby z klatki schodowej dobiegły go podniesione głosy, rumor czy choćby dźwięk tłuczonej szyby. Gdzie tam? Nic z tego. – Zwariować można, – jęknął detektyw Pozytywka. – Takie oczekiwanie jest najgorsze. – To może podstawi pan komuś nogę, – zaproponowała Asia, która jako jedyna z całej kamienicy wiedziała o rozterkach naszego bohatera. – Po co? – zaciekawił się detektyw Pozytywka. – Żeby już dłużej nie czekać. Detektyw Pozytywka spojrzał na nią szeroko otwartymi oczami. No, żeby wybuchła już awantura, wyjaśniła Asia. Hm, detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. A komu miałbym podstawić nogę? Komuś, kto umie głośno krzyczeć, wymyśliła Asia. Na przykład pani Ryczaj. Nauczycielka musi czasami głośno krzyczeć, prawda? Detektywa Pozytywkę przebiegł dreszcz na myśl o tym, że miałby podstawić nogę pani Ryczaj. To już może lepiej sam sobie podstawię nogę, jęknął. Sam sobie? Zdumiała się Asia. A czemu nie? Westchnął detektyw pozytywka. Potknę się, przewrócę, będę krzyczeć, przylecą sąsiedzi. Problem tylko w jednym. Jak podstawić sobie nogę z zaskoczenia? Problem okazał się trudniejszy niż obydwoje sądzili. Mimo, że detektyw Pozytywka prawie przez kwadrans krążył po agencji różowe okulary, próbując uśpić własną czujność, efekty były mizerne. Ledwie ukradkiem przesuwał lewą nogę przed prawą, ta natychmiast robiła sprytny unik i zamiast rymsnąć na podłogę, detektyw człapał wokół Asi krokiem roztańczonej czapli. Po czterdziestej próbie postanowił zrezygnować. — może zepchnę pana ze schodów, zaproponowała Asia. Dziękuję ci, dziecko, wysapał detektyw. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mam, wyznała Asia. Mogę drzwiami przytrzasnąć panu palce. Detektyw Pozytywka chciał powiedzieć, co sądzi o tego typu propozycjach, gdy nagle z dołu dobiegł go podniesiony głos pani Majewskiej. Dodajmy bardzo. Podniesiony głos pani Majewskiej. Hurra! wrzasnął uszczęśliwiony detektyw pozytywka. Kłótnia! Kłótnia? powtórzyła Asia Kłótnia! detektyw pozytywka doskoczył do drzwi wejściowych i otworzył je szeroko. Kłótnia, Kłóteńka! kłótenieczka. Rzeczywiście, dochodzące z niższych pięter głosy przybierały na sile. Właściwie śmiało można było nazwać je wrzaskami. Drewniane schody, na których szczycie przycupnął nasz uszczęśliwiony bohater, zdawały się aż drżeć przy każdym słowie pani Majewskiej. — A te piski to kto? — zapytała Asia. — To chyba Zuzia — mruknął zasłuchany detektyw. — Albo Dominik. — O! A teraz odezwał się pan Mietek. — Pójdziemy zobaczyć? — Psy! — uciszył ją detektyw Pozytywka. — Nie trzeba. — Nie? — wyszeptała ze zdumieniem Asia. — Nie — szepnął detektyw Pozytywka. — Oni sami do nas przyjdą. — Skąd pan wie? — chciała wiedzieć Asia. Ale detektyw Pozytywka w odpowiedzi tylko przytknął palec do ust. — Oczywiście, miał rację. Głosy były coraz wyraźniejsze — Bohaterowie kłótni wspinali się na górę. Cztery osoby, sądząc po krokach i sapaniu. Rodzeństwo z trzeciego piętra, pan dozorca, pani Majewska. Ktoś jeszcze? Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. Tak, słychać było tu pod jeszcze jednej pary nóg. Martwiak! Państwo do mnie. Detektyw Pozytywka wydawał się lekko speszony. Jeszcze czego, warknął martwiak. Do suszarni, wyjaśnił pan Mietek. Detektyw Pozytywka spojrzał na napzdyczoną panią Majewską i wyraźnie rozżalone dzieci, Zuzię i Dominika. Do suszarni? Martwiak bez słowa minął zdumionego detektywa Pozytywkę, a potem skręcił w prawo i ciemnym korytarzykiem ruszył w stronę drzwi do suszarni. Za martwiakiem, głośno sapiąc, podreptała pani Majewska. Za panią Majewską Zuzia i Dominik. Za Zuzią i Dominikiem pan Mietek. Za panem Mietkiem Asia. Na samym końcu szedł detektyw Pozytywka. Dzieciaki prosiły, żebym dorobił im klucz od suszarni, tłumaczył szeptem pan Mietek, żeby mogły się tam bawić, gdy będzie brzydka pogoda. Ale pani Majewska zaprotestowała, bo podobno ciągle coś tutaj suszy. Czyżby? Detektyw Pozytywka jakoś nie potrafił sobie przypomnieć, żeby pani Majewska kiedykolwiek wdrapała się na piąte piętro ze swoim praniem. Też się zdziwiłem, odszepnął pan Mietek. Ale ku mojemu zdumieniu martwiak poparł panią Majewską. Powiedział, niech lepiej gówniarze siedzą w domu, zacytował rozgoryczony Dominik. — Ładnie to tak podsłuchiwać? — wysapał pan Mietek. Nim jednak Dominik zdążył odpowiedzieć, martwiak pogmerał przy zamku od drzwi do suszarni, a potem otworzył je na oścież. Skłócona grupka stanęła na progu ciemnego pomieszczenia. Zapadło milczenie. — Chciałoby się wam bawić w tym brudzie? — zapytał detektyw Pozytywka. — Można posprzątać — wzruszył ramionami Dominik. Już ja to widzę, posprzątać, krzyknęła pani Majewska. Może jeszcze podłogi wytrzeć moją pościelą? Przecież tu nie ma pani pościeli, wtrącił pan Mietek. Bo zdjęłam, tupnęła nogą pani Majewska. Detektyw Pozytywka przecisnął się między Zuzią a Dominikiem i wszedł do środka. Dotyk pajęczyny przepełnił go wstrętem. Czym prędzej odgarnął ją z policzków. Zawieszone pod spadzistym dachem sznury do suszenia bielizny wyglądały jak dzieło gigantycznych pająków. Cztery słupy światła wpadały tu przez zakurzone okienka, ale nie były w stanie rozrzedzić mroku kryjącego się dalej w głębi. To nie jest miejsce dla smarkaczy powiedział martwiak. Jeszcze zapruszą ogień i będzie. No wie pan? Dominika zatkało z oburzenia. Detektywa pozytywkę też. Przyganiał kocioł garnkowi. Nie, nie i jeszcze raz nie. Głos pani Majewskiej znowu nabrał mocy. To jest suszarnia, a nie plac zabaw. Gdzie będę suszyła pranie? Tu jest dużo miejsca, bąknęła Zuzia. Ale wszystko pobrudzicie. Pani Majewska spojrzała na nią z gniewem. Pan Mietek rozłożył bezradnie ręce. Detektyw Pozytywka podrapał się w zamyśleniu po głowie. Pani Majewska zaczął po chwili. A kiedy pani wieszała tu pranie? Niedawno. To znaczy? Pani Majewska spiorunowała go wzrokiem. Moja sprawa. No dobrze. Detektyw Pozytywka postanowił za wszelką cenę zachować spokój. To było pięć lat temu? Rok temu? Wczoraj! Wypaliła pani Majewska. Detektyw Pozytywka popatrzył na nią zdziwiony, a po chwili parsknął śmiechem. – O nie, droga pani! – wykrztusił w końcu. – Wczoraj to na pewno nie. Śmiem stwierdzić, że nikt tu nie zaglądał od wielu dni. – Takiś pan pewny? – wycedził martwiak. – Na sto procent odpowiedział detektyw Pozytywka, patrząc martwiakowi prosto w oczy. Zapadło milczenie. Wreszcie martwiak wzruszył ramionami, spuścił wzrok i wyszedł. — A moje pranie? — zawołała za nim pani Majewska. — Pani Majewska, potem o tym porozmawiamy — westchnął pan Mietek. — Potem? — Jęknęli Zuzia i Dominik, zerkając z nadzieją na detektywa Pozytywkę. Lecz detektyw nie odezwał się ani słowem. Stał, zamyślony pod jednym z okienek i mimowolnie pocierał policzki. Detektyw Pozytywka i tym razem miał rację. Do suszarni nikt nie wchodził od wielu, wielu dni. Wiesz, co dało mu tę pewność?